Like a rider. Right za oglądanie! Pięła Ciężaru, to no, kizu to, Nie kapuje, co jest grane? Czy ja przypadkiem o czymś nie wiem? Dlaczego Kabuto walczy z babcią Tsunadę? Odpowiedź na pytanie znajdziesz na jego opasce. On służy Orochimaru. Atak! Furia Rasengan! A więc to Orochimaru! Zajmij się Kabuto, Shizune. Ja wezmę na siebie Orochimaru. Zanim zaczniemy... Powiedz Tsunadę, żeby zechciała doprowadzić moje ciało do porządku. Substancja, której użyła Tsunadę, będzie działać jeszcze jakiś czas. Przykro mi, mistrzu, ale nie możemy nic zrobić. Co? Żartujesz sobie? Cóż, nie zawsze jest z górki, ale nie będę z tego powodu płakał. Tsunadę, użyj leczniczego ninjutsu i odpoczywaj. A co ze mną? Co mam robić? Zostaniesz tutaj. Razem z Prosiaczkiem posiedzicie przed Tsunadę. Chcę zmierzyć się z tym gościem. Musi zapłacić za to, co zrobił. Zapomnij! Czasami rzeczywiście brakuje ci zdrowego rozsądku. Nasz rywal jest tak jak ja jednym z Sanninów. Ten człowiek zabił trzeciego Hokage. Muszę go pomścić. Tylko ja mogę sprostać Orochimaru. A ten okularnik mógłby spokojnie powalczyć nawet z Kakashim. Spokojnie! To żaden problem! Cieniste Zaczekaj, klony. Naruto! Oszczędź swoje klony. To nie ma najmniejszego sensu. Co?! Twój atak nie przyniósłby pożytku. Zmarnowałbyś tylko czakrę. To niebezpieczny duet. Dobra, może w końcu zaczniemy? Jutsu przywołania! Jutsu przywołania! Jest? Co ty tu robisz? Gdzie jest twój ojciec? Hej, co słychać, chłopcy? Przez ten lek Jiraiya nie może wydobyć całej czakry. <gry> no cóż, widzę, że wciąż lubisz wygłupy, głupy, Jiraiya. Zawsze byłeś żałosny, ale tym razem przeszedłeś sam siebie. Tsunade jednak do czegoś się przydała. Twoje jutsu wymagało ofiar. Być może Tsunade celowo osłabiła Jiraię, żeby go poświęcić. Kto by pomyślał, że poświęci właśnie jego? Cóż, nigdy nie miałaś skrupułów, prawda Tsunade? A niech to od razu wyczuł, że jestem słaby. <gryzanie> Zawsze wzbudzałeś moje politowanie. Dosyć tego! Jutsu przywołania! A? Huh? To ten dzieciak z egzaminu na Chunin'a. Powinienem był wyręczyć organizację Akatsuki i go wtedy schwytać. Jedynie trzeci Hokage i legendarni Sanminowie są w stanie złamać jego pięcioramienną pieczęć. Masz rację, ale Jiraiya to jego trener. Słuszna uwaga. Jeśli dzieciak zapanowałby nad mocą lisa, to mógłby sam to zrobić. Oh! Zaraz, zaraz, to... Ale widzę, że to nie ma znaczenia. <śmiech> Ten dzieciak nie nadaje się nawet na Shinobiego. Co się stało? <śmiech> Musi się jeszcze dużo nauczyć. <śmiech> Gdzie popełniłem błąd? Cześć wszystkim! Hej, mały, co tam? Hej, gamatacu! Dlaczego to ty się tu zjawiłeś? Mm. A... Kici, co się dzieje? Po raz pierwszy w życiu zostałem przywołany. Nareszcie mam swoje pięć minut. Ty, ośle! Lepiej znajdź sobie jakieś papu i ukryj się. Macie tu A... jakieś przekąski? Wszamałbym coś dobrego. Zaczynamy! G. Ryan, zostaw mnie kabuto. Zresztą możesz zrobić co ci się podoba. Wielka szkoda. A tak chciałem się sprawdzić na tle jednego z sanninów. <śmiech> Naruto! Pamiętaj, z kim masz do czynienia! Żaden problem. Styl ziemi, bagna! No świetnie. Te moczary są płytkie. Nie zatopię tych bestii! Substancja Tsunade wciąż działa. Jedyny pożytek jest taki, że wąż jest unieruchomiony. Sztuka ninja trujący dym! Jeśli tu zostanę, będzie po mnie. Nie dam się połknąć tym wrednym gadzie. Przygotuj się. Sztuka ninja! glasty kaftan! A niech to! Moje jutsu jest za słabe! Nie masz ze mną żadnych szans, nawet gdy jestem osłabiony. Dobrze ci radzę, poddaj się. Kiedyś uważałem cię za jednego z najlepszych medycznych ninja, Tsunade. Nie, nie zbliżaj się do mnie! Proszę cię, Tsunade, weź się w garść. Twoje żałosne zachowanie jest niegodne tytułu legendarnego Sannina. Moje ciało. Nie mogę się ruszyć. Spójrz na siebie. Kiedyś wszyscy cię szanowali. A dziś włóczysz się bez celu z jakimś pyskatem wyrostkiem u boku. Stoczyłeś się, Jiraja. Uwierz mi, zawsze miałem nosa do talentów. I widzę, że ten mały to przeciętniak, jakich pełno na świecie. Hmm, muszę się z Tobą zgodzić. Po co miałbym uczyć u to naprawdę żadna satysfakcja nauczyć czegoś prawdziwego geniusza. <śmiech> Wzruszające, zajmujesz się tym małym, bo przypomina ciebie z młodości. Naruto nigdy nie pokonałby Uchihy, który jest wprost stworzony do Sharingan. Bez Sharingan Naruto nie ma z nim najmniejszych szans. Siła każdego Shinobi tkwi w jego zdolności opanowania wszystkich jutsu świata. Nazywamy się ninja, ponieważ opanowaliśmy wiele różnych ninjutsu. Myjesz się. Nie to stanowi o sile Shinowich. Nigdy tego nie zrozumiałeś. Prawdziwy ninja potrafi pokonać wszystkie przeciwności losu. Zwykła różnica poglądów. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Gdy jest się Shinobim, liczy się tylko jedno. I nie jest to liczba Jutsu, które się umie. Prawdziwy Shinobi... nigdy się nie poddaje! Dosyć! <głos> Twoje dni są policzone, zdrajco! Nie można się poddawać. A ten dzieciak dobrze o tym wie. Wiem, jakiego jutsu użyłeś, ale jeśli chcesz mnie trafić, musisz uderzać precyzyjnie. Nie, to na nic. Nie dam rady trafić ruchomego celu. Nie, nie, niech to... No i wciąż nie mogę wydobyć całej czakry. Wygląda na to, że podczas spotkania z Welżem złamałeś kość udową lewej nogi. Gdyby to było jedynie złamanie, mógłbyś się ruszać. Ale to nie wszystko. Uszkodziłem twój mięsień dwugłowy prawego uda. Co mam robić? Moje Jutsu wymaga dwóch rąk. Jeśli trafi mnie w ramię, będzie po mnie. Co się stało? Boisz się? Mam nadzieję, że nie chcesz uciec. Naruto, podczas egzaminu na Chunin'a byłeś mocny, ale tylko w gębie. Nie lekceważ mnie! Ja nigdy nie rezygnuję! Tak? Nie lekceważ mnie! Ja nie rezygnuję! Nawet jeśli do końca życia będę geninem. Nie uda wam się mnie zniechęcić. Kiedyś i tak zostanę Hokage. I co? Dlaczego tak nagle zamilkłeś? To jest mój główny cel. Zobaczysz, któregoś dnia zostanę Hokage. Zostać, Zostać Hokage to, to moje marzenie. marzenie. Nie jesteś małym dzieckiem. Twoje puste gadanie nie ma sensu. Pogódź się z tym, że jesteś słaby. Czasami lepiej się wycofać. No, co jest, Mały? To koniec. Pożegnaj się z marzeniem. Jesteś lekkomyślny, chcesz zginąć? Na razie jesteś jeszcze geninem, więc w razie bitwy masz brać nogi za pas. Chyba żartujesz, ja nigdy nie uciekam. Dla małych dzieci życie jest takie proste. Dlatego mogą bez końca opowiadać o swoich marzeniach. Dlatego nigdy się nie poddają. Jiraiya, po co ci to było? Uczyłeś tego dzieciaka Rasengana? Po co przekazywać to jutsu komuś, kto nigdy go nie opanuje? Robisz mu tylko nadzieję i prowokujesz głupie pomysły. Przez ciebie wydaje mu się, że kiedyś zostanie Hokage. Gonią za swoimi głupimi marzeniami i kino. Za trzy dni perfekcyjnie opanuję tę technikę. Chcesz się założyć? Nie uciekać! Nie cofam danego słowa! To moje Nindo! Moja droga Ninja! Zakład? Daję ci tydzień. Jeśli w tym czasie nauczysz się tego Jutsu, przyznam, że jesteś godzien zostać Hokage i dam ci mój naszyjnik. Nie powinieneś był się w to mieszać. Dlaczego? Co ty robisz? Babciu... Wciąż nie masz dość. Za chwilę przegrasz zakład. Twój przeklęty naszyjnik będzie mój. Yes. Cieniste klon Jutsu! Cieniste klony to nie wystarczą. Dosyć tego! Nie musisz mnie chronić, Naruto! Dam sobie radę! Ostrzegałem cię kilka razy! Nie skorzystałeś z tego! Pozbawię cię twoich marzeń! Zejdź mu z drogi, Naruto! Uważaj! Spoko, dam sobie radę! Ja... Kiedyś zostanę Hokage I nie mam najmniejszego zamiaru ginąć! Dobra, ciekawe czy teraz zrobisz unik? UWAGA! Ponownie kumuluje swoją czakrę. Ale... tym razem jest inaczej. Już rozumiem. Stworzył klony, żeby wydobyć czakrę. Genialne! Skompresować czakrę! Jeszcze trochę!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 Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w Ziemi. Grzegorz Drojewski, Adam Truciński, Paweł Szczesny, Modest Truciński, Brygida Turowska, Joanna Pach, Inga Tabor i inni. Nigdy nie zapomniałam o ofiarach, które zostały poniesione dla dobra wioski ukrytej w liściach. Wszyscy Hokage oddali swe życie, by ją chronić Od tej chwili będę ryzykować życiem dla wioski Podjęłam decyzję Zostanę piątym Hokage W następnym odcinku piąty Hokage ryzykując życie